book ทูแปดสิบแปดสิบคำคุณศัพท์สามปร i 语ต์ i ิ i t สามปริ语ตสามโสุนักหนึ่งตัวอันมาพซาอันม a p ซ a n a k duży. Ten pies jest duży. Ten pies jest duży. On ma dużego psa. dużego p a Ma d e o Ma dużego psa. a u g o a Ma dużego psa. Ma d Ma u o a Ma d o Ma dużego psa. Ma d o Ma dużego psa. m e m o a Ma d o m o a Ma d o m a Ten dom jest mały. Ten dom jest mały. Tha mi ba lang lek neng lang. Ona ma mały dom. Ona ma mały dom. Kau pak jun erong ram neng h e g On mieszka w hotelu. On mieszka w hotelu. Rong ram raka t ł u Ten hotel jest tani. Ten hotel jest tani. Kawałkuję w innym hotelu. On mieszka w t a n i m hotelu. On mieszka w t a w i m hotelu. On mieszka w i n y m h o t On ma samochód. On ma auto. On ma samochód. On ma auto. รถราคาแพง Ten samochód jest drogi. To auto jest drogie. Ten samochód jest drogi. To auto jest drogie. เขามีรถราคาแพง1คัน On ma drogi samochód. On ma drogie auto. On ma drogi samochód. On ma drogie auto. Kau an niai nưng เรื่อง On czyta powieść. On czyta powieść. Niai na bia. Ta powieść jest nudna. Ta powieść jest nudna. Kau an niai na bia nưng เรื่อง On czyta nudną powieść. On czyta nudną powieść. เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง o n a o ักลงดาฟิล์มอนาอักลงดาฟหนังน่าตื่นเต้น ten f i l m jest b a r d z o interesujący t e n film jest b a r d z o interesując อเธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง ona ogląda bardzo interesujący film